Cześć, witajcie w ten piękny, piękny, przepiękny, lipcowy poranek 20 lipca, godzina tuż po 10.00 e, przypominam, e, przypominam, dzisiaj rozpoczynam ważenie piwa, które sobie nazwałem e, wędzony ale e, we wcześniejszym filmie, te, w, tym, w tej playliście można zobaczyć jaki jest skład tego piwa Cóż, e, za mną jak widać Centrum sterowania Gwiazdą Śmierci. Przede mną tutaj pod niedaleko już garnek, kocioł. Obok tutaj stoi śrutownik, bo muszę troszkę słodu ześrutować. No cóż, dawno nie ważyłem, jestem trochę zniecierpliwiony tym, bardzo już się stęskniłem. Także do, do dzieła, do roboty zanim śrutowanie słodu to to już będę wlewał wodę i już ją zacznę gotować a w ogóle to no, wtopa, bo się nie przedstawiłem mam na imię Bartek oglądacie mój kanał o ważeniu piwa 314wo.pl 314wo.pl bo wiecie 314 topi wo no to wo no to piwo nie? dobra nalewam wodę Potrzebne mi około 15, według programu dokładnie 15 litrów i 200 ml. No to 15,5 powiedzmy z, z grubsza w zaokrągleniu, tyle wody mi potrzebne w garnku. No i w zasadzie dzisiaj to jestem już pewien, możecie to obstawiać u buków, że zabraknie mi gazu. Na pewno, tam już nic nie chlupie w tej butni. Woda, woda już się zaczęła grzać, czas na ześrutowanie słodu, potrzebne mi 3,5 kg słodu Pale Ale, który mam nie Piękny, lipcowy poranek zamienił się w piękny, deszczowy lipcowy poranek. Tak to w tej chwili wygląda. Pachnie deszczem, pachnie zacierem. Jest godzina w pół do dwunastej. I zacier, już patrzę jak to wygląda. Jeszcze, jeszcze, pół godziny, jeszcze pół godziny przerwy w 67 stopniach. Przed chwilą zamieszałem, troszkę podgrzałem, żeby utrzymać temperaturę. Nie wiem czy to słychać, takie pikanie. Burza. Na pewno słychać, to nie jest żadna medyczna aparatura, pod którą podtrzymuje żonę, psa, dzieci, nic z tych rzeczy to lodówka ale o tym później no także aha, pokażę zacier no jakby to było jakby vlog piwny tak wygląda zaczerpnę tutaj tak o ziarno Widać. Widać. Także tak to, yy, tak to wygląda. Taką mamy. Taki mamy klimat. No. Przed chwilą świeciło piękne słońce. W tej chwili mamy piękny, rzęsisty, gruby, taki porządny deszcz. Prawdopodobnie zaraz przejdzie. No cóż, a ja dalej idę. O, pochwalę się, bo. Pięknie tu widać jak posprzątane jest. Wczoraj myłem podłogę na kolanach, dzisiaj zamiatam wszystko na bieżąco. Dobrze jest, bardzo się cieszę, dawno nie ważyłem piwa, poprzednie piwo wylałem, co jest stratą niepowetowaną. No ale trudno, tak, tak, tak bywa. Po tym wylaniu tego piwa musiałem wszystko, musiałem. Zdezynfekowałem wszystko naprawdę no, żrącym takim NaOH. Wodorotlenek sodu. Inna nazwa. Soda kaustyczna. Tak. No cóż, no dobra. Jest jeszcze młoda godzina. Jeszcze na pewno dzisiaj się zobaczymy. Usłyszymy. Tymczasem wieszam Was z powrotem na statywie i podłączam do ładowarki. Zacier. zacier już został podgrzany do 75 stopni. To już jest ostatnia przerwa. Jeszcze 10 minut i koniec, koniec zacierania. Ja teraz pójdę przygotować sobie Jakieś takie drobiazgi do filtrowania, no nie, nie takie drobiazgi, po prostu muszę przepłukać fermentor, ponieważ on był, nie, ten nie był dezynfekowany, no bo to jest mniej, bo to nie jest takie ważne, ale opłukać go muszę, rurki, jakieś takie, takie tego typu rzeczy. Aha, godzina 12.20, godzina 12.20, deszcz przestał padać. Połowa mojego inwentarza, O, połowa inwentarza tutaj pilnuje, druga połowa boi się burzy pochowani w domu w jakichś, jakichś norach, dziurach, dziuplach, łazienkach. Niniejszym ogłaszam zakończenie zacierania.